Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła dziewiąta, dziś 21 kwietnia, czyli urodziny Rzymu. A na serwis trójki zapraszają Agnieszka Drosti i Romulus Wójcik. I wszystkie drogi prowadzą do naszego serwisu. Będzie ciąg dalszy rozmów w USA z Iranem. Teheran dał zielone światło. Po nocnych rozmowach prezesa PiSu z byłym premierem, widmo rozłamu zostało oddalone. Globalny cios w ruch maga Ann Applebaum komentowała w trójce porażkę Orbana na Węgrzech. Najwyższy przywódca Iranu dał wieczorem zielone światło do kontynuowania rozmów pokojowych z Amerykanami. Do Pakistanu na rozmowy wybiera się amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Prezydent Trump zagroził, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, amerykańskie wojsko zbombarduje irańskie mosty i elektrownie. Dziś pierwszy od ponad siedmiu tygodni lot pasażerski z Iranu. Wczoraj dwa główne lotniska w Teheranie, lotnisko imienia Homeiniego i lotnisko Mehrabat dostały zgodę od irańskiego urzędu lotnictwa cywilnego na przywrócenie ruchu pasażerskiego i sprzedaż biletów. Pierwszy kierunek Stambuł.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 Narodowe w ostatniej wojnie kilkukrotnie było celem ataków. Z Bejrotu dla Polskiego Radia Milena Raszy trzecha. Widmo rozłamu w PiSie oddalone. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki doszli do porozumienia w sprawie działalności stowarzyszenia, które założył były premier. Michał Fabisiak.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 Jak ustaliłem nieoficjalnie, prezes PiSu dał się przekonać, że stowarzyszenie nie jest konkurencją dla jego partii. Jarosław Kaczyński zgodził się na jego działalność, ale postawił warunek. Ma funkcjonować w ramach Rady Ekspertów Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Porażka Viktora Orbana w wyborach na Węgrzech to cios w globalny ruch maga. Tak uważa Ann Appelbaum, która gościła w w rozmowie politycznej w Trójce. Jej zdaniem chodzi tu m.in. o pieniądze. On... Miał wielki fundusz. Wczoraj mi, ktoś mi powiedział, że to było 200 milionów euro. I, i on używał ten fundusz do fundowania think tanki, ludzi, jakiś fellowships, jakieś pieniądze dla innych skrajnych prawiców. I znaczy to jest duży, duży, duża część pieniędzy właśnie dla takich osób już zniknie. Tymczasem przyszły szef węgierskiego rządu, Peter Modzior, wyznaczył ultimatum dla szefów najważniejszych urzędów wyznaczonych przez władzę ustępującego Fideszu. Dał im czas do 31 maja na złożenie dymisji. Wśród urzędników, którzy zdaniem przyszłego premiera powinni opuścić stanowiska są m.in. prezydent czy szefowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Zmiany demograficzne w Polsce powodują, że położone, położne muszą znaleźć inne możliwości opieki nad pacjentkami. Rodzi się coraz mniej dzieci, a przybywa osób starszych, mówi dr Anna Anna Michalik, położna, prodziekan Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy wiele kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które rzeczywiście potrzebują medycznego wsparcia w tym zakresie. Terapia mięśni na miednicy, uroginekologia, ginekologia estetyczna. To są wszystko obszary, w których położne mogą znaleźć zatrudnienie. W zawodzie pielęgniarki i położnej pracuje około 240 tysięcy osób. Aktywnych zawodowo położnych jest niecałe 30 tysięcy. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej uczczą dziś setną rocznicę urodzin Elżbiety II. Panowała ona w Zjednoczonym Królestwie do dnia swojej śmierci 8 września 2022 roku, czyli przez 70 lat i 214 dni. O przygotowaniach do jubileuszu mówiła w porannej audycji Zapraszamy do Trójki dziennikarka BBC Katarzyna Madera. Jest ekspozycja mody królowej Elżbiety II, bo pamiętajmy, że cokolwiek ona ubrała się, w jakikolwiek kolor ona się ubrała, to było bardzo obserwowane. Jest projekt pomnika Królowej Elżbiety i oczywiście książka. Jest autorka wybrana, żeby oficjalną książkę Królowej Życia napisała. Najważniejszym elementem rocznicy będzie jednak inauguracja organizacji charytatywnej Queen Elizabeth Trust. Klimat Prawie 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Od 10 do 16 będą obowiązywały zielone godziny. Warto wykorzystać wtedy nadwyżkę energii z OZE. W lasach niemal w całym kraju zagrożenie pożarowe. Na wschodzie, na Mazowszu, na Pomorzu i Kujawach mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziękujemy Agnieszce i Romulusowi, albo Romeo. Kto Już wie? Wyszli, nie usłyszeli. Kto wie? nie usłyszeli. No właśnie. Teraz yy, je, je. Norbertus Michelis. No. <grym> Chociaż w urodziny Rzymu Norbi, przyznamy Państwu, wolałby świętować urodziny Turynu i Juventusu bardziej. A tak, tak, tak. Ale właśnie też się zastanawiam nad tym, że niestety nie wszyscy lubią we włoszech Juventus, tak jak w Polsce legi Warszawa. No to, to, tak musi być. No A ]łem. wiesz może jak mówią właśnie złośliwi na Juventus? Nie. Gobbi, czyli? czyli garbaci. O matko, nie, do tego nie używamy. To już koniecznie. teraz już sport na poważnie. Kibice Lechi liczyli zdecydowanie na więcej w meczu kończącym 29 kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Mimo prowadzenia i gry w przewadze Lechia tylko zremisowała z Piastem Gliwice 1 do 1. Dzięki temu Piast oddalił się nieznacznie od strefy spadkowej. To nie koniec wiadomości związanych z piłkarską ekstraklasą. Do zmiany w sztabie szkoleniowym doszło w zespole Krakowi. Z drużyną pasów pożegnał się trener Luka Elsner. Zastąpi go Bartosz Grzelak, który pracował w Szwecji i na Węgrzech. Klub z Krakowa przekazał, że kontrakt z nowym trenerem został podpisany do 2028 roku. W lidze NBA mecze playoff nabierają tempa. Koszykarze New York Knicks przegrali u siebie z Atlanta Hawks 106 do 107. W drużynie Knicksów zabrakło reprezentanta Polski Jeremiego Sochana. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1 do 1. Praktycznie przez całe spotkanie prowadził zespół z Nowego Jorku. Koszykarze Hawks dość niespodziewanie odrobili straty i zapewnili sobie wygraną w ostatnich sekundach. Bohaterem szeregu gości był CJ McCollum. Uzyskał 32 punkty, a szczególnie imponował swoją grą w czwartej kwarcie, choć na blisko 6 sekund przed końcem nie trafił dwóch rzutów wolnych, co dało jeszcze cień szansy nowojorczykom na odwrócenie losów spotkania. Ostatnia akcja rozpaczy nowojorczyków nie przyniosła powodzenia. Widzieliśmy, że musimy wygrać tutaj przynajmniej jedno spotkanie i to nam się udało mówił po meczu McCollum. Debiutu w playoffach wciąż nie może doczekać się w barwach Knicks nasz i Jeremi Sochan. Potwierdzają się tylko wcześniejsze przypuszczenia, że Polak w drugiej części sezonu na parkiecie pojawiać się będzie w przypadku rozstrzygniętego wyniku. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Bachlawski. W innych meczach Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptors 115-105 do 105 i prowadzą 2-0, do 0, a Denver Nuggets przegrali z Minnesota Timberwolves 114-119. do 119. Tu jest remis 1-1. do 1. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Nie liczmy dzisiaj na skwiercz. Będzie raczej chłodno, na ogół od 9 do 12 stopni, chociaż będzie na ogół słonecznie. Popadać może dziś tylko na krańcach południowych i lokalnie na Śląsku. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet program przygotowała, Maciek Załęcki audycję poranną realizował, Staszek Perzyna odbierał od Państwa telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dziękujemy na obiad panią zjemy. A teraz już ty Dzień dobry raz jeszcze. Justyna dzień już dziś się pojawiała w Studiu Trójki. Tak, ja jestem po co wielkim ty debiucie. I robiłaś przez te półtorej godziny? Nie no, ochłonęłam po prostu cały czas. Po przeglądzie tak, prasy. Tak, tak, po przeglądzie hmm. prasy, po wielkim debiucie. Już teraz ochłonęłam na szczęście, tak więc dzień dobry. To będą, mam nadzieję, całkiem miłe, spokojnie płynące dwie godziny. Dobrego dnia. Chociaż zaczynamy zupełnie niespokojnie od Igiego Popa. Dzień dobry, Michał Żołądkowski audycję realizuje. Maciej Załęcki z nami zostaje. My ja się nazywamy Justyna Grabasz, a to jest Iggy Pop. Last for Life, piosenka, w której na klawiszach gra David Bowie, a śpiewa dzisiejszy solenizant i Gipop. Prawie jubilat, w prawie okrągłą rocznicę swoich urodzin. Za rok będzie osiemdziesiątka, a my dzisiaj Giemu życzymy 180 lat w świetnej kondycji. No i przy okazji mówimy dzień dobry, miło, że są państwo z nami. Jeśli ktoś chce się podzielić swoim porankiem z nami, to ja przypominam, że mamy adres mailowy dobrego dnia i numer telefonu 22 i 7 trójek, który się dzisiaj bardzo przyda, będziemy mieć dla Państwa koncertowe niespodzianki. W planach także w tej godzinie audycji informator ekonomiczny, w którym między innymi bardzo istotny temat rozliczeń z fiskusem, z jakich ulg można jeszcze skorzystać, jak przekazać 1,5% podatku i ogólnie, kto może spać spokojnie i nie musi zaglądać do swojego epita, to po 9.30. A na razie nasza piosenka dnia, Olivia Rodrigo i Drop Dead. I know that the bar closes at 11 I hope you never finish that beer You know all the words to just like heaven I know why he wrote them now that you're stand Damn world kawałek bardzo dobrego popu Drop Dead. To jest najnowszy singiel Oliwii Rodrigo. No i przy okazji pierwsza zapowiedź jej nadchodzącego albumu You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, który ukaże się już 12 czerwca. No i jak sam tytuł płyty wskazuje, co zresztą potwierdza Oliwia Rodrigo, będzie to płyta zdominowana przez smutne piosenki o miłości, chociaż nie w takim klasycznym, balladowym sensie. No, jestem zaciekawiona bardzo. Lubię tę dziewczynę, naprawdę. Jej muzyczną ekspresję. Zresztą docenianą Ekspresję przez wielu wielkich artystów. Muzyczną współpracę nawiązywał z nią na przykład David Byrne, czy no właśnie, kolejny dzisiejszy solenizan, z którym kiedyś zagrała piękny koncert na festiwalu Glastonbury. OK, so a Glastonbury legend, and a personal hero of mine. Would you please welcome Robert Smith! Fear is strong. To jest naprawdę bardzo udany duet. Friday I'm in love. A dzisiaj nie tylko um, Robert Smith z The Cure świętuje swoją rodzinę, ale także album Wish, z którego pochodzi właśnie ten utwór. Ja z tej okazji jeszcze dzisiaj do The Cure będę powracać, a na razie coś z kategorii nowości mlecze. Może Ty też. Mlecze.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 Żebyś ty nie musiał. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Zapraszam, Michał Nokaś. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.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 i wymaganych przez Bank Zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Aliorbank. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Hey, Informator ekonomiczny. Ma. Ma. Hey, I Sylwia Zadrożna. A ze mną Małgorzata Samborska z Grand Torton. Dzień dobry. Dzień dobry. W ubiegłym roku uchwalono blisko 12,5 tysiąca stron nowego prawa gospodarczego. To było o 12% mniej niż w roku 2024. Czy w takim razie jest lepiej i przedsiębiorcom, szczególnie tym mniejszym, którzy nie mają rozbudowanych działów prawnych, łatwo zapoznać się z tym, co powstaje w polskim parlamencie i co jest ważne dla ich y, działalności. No, na pewno jest lepiej niż było, bo tego prawa jest po prostu mniej. Mamy też szerokie pakiety deregulacyjne, ale czy jest łatwiej, no to już jest e, sprawa bardziej dyskusyjna, dlatego że my mamy taką tendencję, czy nasz ustawodawca ma taką tendencję, że on nawet jak przeprowadza jakąś deregulację, to raczej zmienia te przepisy, a nie je usuwa. Usuniętych było jedynie 47 zgodnie z tymi naszymi statystykami. W związku z tym, e, no i mimo wszystko dużo więcej przepisów nowych weszło w życie niż zostało uchylonych, a to oznacza... Tak, 405 nowych weszło że, w życie, prawda? Że, że tych obowiązków mhm. przybyło. Czyli coraz więcej czasu, zamiast zajmować się działalnością, coraz więcej czasu przedsiębiorcy muszą e, pewnie e, i tak e, spędzać nad zmianami. I państwo sprawdzili w, tym razem też język. Jakim językiem są pisane te e, no to, ustawy, uchwały? Tak. To, to bardzo ciekawy wątek. W tym roku po raz pierwszy badaliśmy tak zwany współczynnik nominalności, czyli ile rzeczowników przypada na jeden czasownik. No i teraz tak, żebyśmy rozumieli o czym mowa, jeżeli mamy taki stosunek jeden do jednego, to na przykład w zdaniu las płonie, a ustawa wchodzi w życie, tam mamy jeden do dwóch i w takiej mowie potocznej no, to jest właśnie taki jeden do jednego, jeden do dwóch. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na te nasze akty prawne, no, to w ustawach to jest jeden do 8, a w rozporządzeniach 1 jeden do 11. No to oznacza, że ten język jest naprawdę skomplikowany i tutaj no, przeciętnemu obywatelowi, przedsiębiorcy trudno jest zrozumieć ten y, język ustawodawcy. Czy w takim razie jest w ogóle szansa na, na zmianę, co by się musiało y, stać? Jak pani też obserwowała no bo to już któryś z kolei barometr prawa, który państwo przygotowują. Ja w ogóle zacznę od tego, że kiedy zaczynaliśmy z barometrem, to było 12 lat temu, to panowało takie przeświadczenie, że dużo nowych ustaw oznacza, że ustawodawca ciężko pracował, że parlamentarzyści włożyli duży wysiłek, poza tym to był taki, no, taki dowód takiej politycznej sprawności, że my tutaj przepychamy jakieś ustawy. Panowała wtedy tak zwana biegunka legislacyjna i tego prawa było bardzo dużo, żeby się z nim zapoznawać ponad trzy godziny dziennie trzeba by było czytać przepisy tylko po to, żeby być e, na bieżąco i to się zmienia. I jakby bardzo nam się podoba, że tutaj z każdą tą edycją e, to e, jest coraz większe zainteresowanie naszym barometrem i już nie patrzymy na to w ten sposób. Doceniamy tą stabilizację e, w prawie i to, że lepiej jest lepiej i ni mniej niż um, Czyli jacej. Ja jakość, a nie ilość. Absolutnie po prostu. Tak. Za chwilę, a dokładnie za 9 dni minie termin składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. Sporo podatników korzysta z usługi Twój EPIT. Tam mamy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe przez Krajową Administrację Skarbową. Wystarczy je jedynie zweryfikować, ewentualnie coś uzupełnić i zatwierdzić. Jeśli nic nie zrobimy, to 30 kwietnia to zeznanie i tak zostanie uznane za złożone, ale czyż Rzeczywiście nie warto chociaż na chwilę tam zajrzeć. To porozmawiajmy o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, tak faktycznie tam jest wstępnie wypełnione zeznanie na podstawie tych danych, które płatnicy wysłali do Ministerstwa Finansów, co oznacza, że tylko w takim przypadku, kiedy mamy dochody pochodzące wyłącznie od płatników, czyli na przykład mamy emeryturę albo umowę o pracę, czy umowę zlecenie, te wszystkie dane Fiskus ma po to, żeby nam przygotować takie zeznanie i wtedy faktycznie możemy nic nie robić. On, takie zeznanie, a dokładnie PIT 37 albo PIT 38, jeżeli mamy na przykład dochody kapitałowe z giełdy, dostaliśmy PIT 8C, to zostanie za, y, zaakceptowane automatycznie. I takich zeznań było 6 milionów w ubiegłym roku. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek inne dochody z działalności gospodarczej, dochody z zagranicy, z najmu prywatnego, no to tam już absolutnie musimy tutaj wykonać ten dodatkowy wysiłek i sami się rozliczyć, bo musimy dopisać te wszystkie dane, których Ministerstwo Finansów nie ma o nas, więc tutaj musimy to zrobić. To jest jakby ta jedna rzecz, kto może, a kto nie musi. Poza tym no jak się na przykład chcemy rozliczyć z małżonkiem, tak? no to też musimy sami wejść, jeżeli chcemy skorzystać. Z jakiejkolwiek ulgi, no to też musimy to zrobić samodzielnie. Hey, no to właśnie na koniec jeszcze podpowiedzmy, co można zrobić przeglądając to zeznanie podatkowe. Z jakich ciekawych ulg przede wszystkim podatkowych skorzystać? No teraz już jesteśmy w nowym roku. W związku z tym, czego nie zrobiliśmy w ubiegłym roku, to już teraz nie nadrobimy. Ale warto um, przejrzeć, pamiętać, że ciągle mamy takie ulgi, o których być może nie wszyscy pamiętają, albo ciągle pojawiają się nowi, którzy mogą z nich skorzystać. Jak na przykład ulga na internet. Jeżeli ponosimy takie wydatki, kiedyś nie wiem, mieszkaliśmy w domu, Rodzice za to płacili. Teraz ktoś się usamodzielnił. Pamiętajmy, że przez dwa kolejne lata możemy dokonać takiego odliczenia. Jeżeli płacimy składki na związki zawodowe, to też możemy dokonać takiego odliczenia. Jeżeli mieszkamy w, w domu, w kamienicy, która jest wpisana do rejestru zabytków, no to również 50% wpłat na fundusz remontowy. E, możemy, możemy odliczyć, odliczyć w ramach no, tak zwanej ulgi Pałacyk Plus. E, więc no, jest trochę takich rozwiązań, o których e, warto pamiętać. Pamię honorowi krwiodawcy o, też, honorowi prawda? honorowi krwiodawcy. Mhm. Tak, co, co prawda tam te stawki, one nie zmieniają się od lat i ubolewamy z tego powodu. Tak samo jak e, przy internetowej. 760 złotych, to ja dawno, dawno temu rozliczałam w ciągu tych właśnie dwóch lat na internet. Tak, e, to prawda, że, że tutaj no, trudno zawalczyć o tą waloryzację tych świadczeń, no ale mimo wszystko, jeżeli już ponieśliśmy te wydatki, mamy je udokumentowane, to warto to sprawdzić. I jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli 1,5%. O, to jest bardzo fajne pytanie, dlatego, że to jest tak... Jeżeli korzystaliśmy z tego rozwiązania w ubiegłym roku, to ono w tej usłudze Twoje PIT jako zostanie przepisane. tak? Czyli jeżeli niczego nie zrobimy, no to teoretycznie to 1,5% pójdzie do tej samej organizacji. O ile ta sama ta organizacja ciągle ma status organizacji pożytku publicznego, bo on nie jest nadawany bezterminowo, no i może się zdarzyć tak, że ta organizacja została wykreślona. I wtedy fiskus jakby z urzędu nie wprowadzi nam żadnej innej organizacji. No wtedy te, te pieniądze, te 1,5% nie zostanie e, przepisane, więc... E, no warto, warto zaglądać, tak prawda, do tych. Mamy jeszcze 9 dni, wykorzystajmy ten czas. Małgorzata Samborska z Grand Torton była naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A informator ekonomiczny przygotowała niezawodne sobie Zadrożna. <grywka> dziękuję bardzo. Dzięki. do dnia. Gasoline Girls, najnowszy singiel Tori Amos, zapowiadające płytę In Times of Dragons, której premiera już 1 maja. My w związku z tą premierą będziemy mieć dla Państwa niespodzianki. Jutro także ten utwór będzie naszą piosenką dnia. No i przy okazji emisji piosenki będzie można zdobyć zaproszenie na przedpremierowy odsłuch zbliżającego się albumu Tori Amos. Ale to dopiero jutro. Szczegółów nie zdradzam. Zachęcam do nasłuchiwania nas od rana do wieczora. My natomiast dzisiaj mamy dla Państwa zaproszenia na inny koncert 24 kwietnia tego oto składu. Spadam stąd. Naprawdę bardzo wpada w ucho ta piosenka. Wyczułam, że na koncercie będę <śpiewać>, śpiewać głośno. Na koncercie, który 26 kwietnia w niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osiecki w radiowej trójce. Dwa dni po premierze drugiego studyjnego albumu grupy Sonbird, grupy, która, chociaż istnieje już dekadę, to sami muzycy czują, że dopiero teraz zaczynają kolejny najważniejszy rozdział swojej muzycznej przygody. Zapraszamy bardzo serdecznie na to koncertowe wydarzenie. Już można do nas dzwonić, jeśli chcą Państwo zajrzeć. Przypominam, numer telefonu 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski czuwa, zbiera dzielnie od Państwa telefony. Przypominam, zaproszenia mamy podwójne, tak więc można kogoś ze sobą zabrać. Sonbird, niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Pani Karolina napisała do nas chwilę temu, że dziękuję za dzisiejszą plejadę wspaniałych jubilatów. Napisała również, że obchodzi dzisiaj 29. urodziny. Wszystkiego najlepszego. I zwykle o tej porze wspomina Prince'a, tak więc my też wspominamy. W dziesiątą rocznicę jego odejścia utworem Kiss. A teraz utwór, który tej piosence chyba trochę podkradł info. E, intro, przepraszam. Joe I, Last minute flight. I get in early. I Roused by the light Back in the city No longer my home Trying to let it go I take a walk In Hollywood My old apartment isn't looking too good Then there's a lyric That in context stings The immediate pain It brings That song that you used To sing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 Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 A Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka. Szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7.99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. oraz z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.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 Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50